Dzień dobry, moi drodzy. Witam w 23 odcinku podcastu Lubię Kiedy Pada. Dzisiaj mamy dwu... 12. Tak, 12 stycznia 2008 roku. Ciągle jeszcze mam troszkę problem z tą datą, żeby się do no, do nowej numeracji. Do tej ósemki na końcu. Nie chciałbym być posądzony o, o jakąś Przewidywalność. nie chciałbym być tutaj w tym miejscu uciekł mi, uciekł mi wyraz w tym momencie o tendencyjność właśnie nie chciałbym posądzony być o tendencyjność ale chyba dzisiaj znowu zaproszę Was na podcast wycieczkowy znowu zaproszę Was na małą przejażdżkę poza Peterborough a tak do końca jeszcze jestem, nie jestem tego pewny bo, bo nie wiem co z tego nam wyjdzie zatem na razie zakładam, że będzie to podcast wycieczkowy i zapraszamy ciąg dalszy Zobaczymy, co będzie później. Lubię, kiedy pada. Na razie w dalszym ciągu jest to odcinek wycieczkowy Człowiek. Witam Was jeszcze raz serdecznie i zapraszam na wycieczkę. Dzisiejszy odcinek, podejrzewam, że będzie brzmiał trochę lepiej niż ostatnio, ponieważ tam gdzie jadę, a jeszcze wam tego nie zdradzę gdzie jadę, zdradzę wam to troszkę później. Dzisiejszy odcinek będzie nagrywany w miejscu, gdzie gdzie nie ma takiego ruchu jak w Londynie. Dzisiejszy odcinek będzie nagrywany w miejscu, gdzie może być troszkę głośno, ale nie z powodu samochodów, może być troszkę głośno dlatego, że tam gdzie jadę będzie dużo dużo ludzi. Może być gwar, może być, może być słychać rozmowy różne, ale nie będzie tylu samochodów. Nie będą przejeżdżać autobusy, ani nic takiego, także takie rzeczy nie będą nam przeszkadzały. Co więcej, dzisiejsza pogoda jest dokładnie odwrotna do tego, co mieliśmy w poprzednim odcinku. To znaczy, poprzednio zapowiadano, że będzie słońce, a padał deszcz. Dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Zapowiadano deszcz. A na razie niebo jest bezchmurne. Jest taka pogoda już lekko, powiedziałbym, wiosenna. I to mnie bardzo cieszy, bo może wreszcie będę mógł zrobić sobie parę fajnych zdjęć. Pociąg odjeżdża za 18 minut, także dzisiaj nie będę bardzo przed czasem, bo ciągle jestem w drodze do, na stację. No i co? Na razie tyle. A zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę taki zasapany, bo ostatnio mówiono mi, że miałem strasznie zasapany głos. To przez ten brak kondycji troszkę już się doprowadziłem do stanu używalności, więc myślę, że będzie dzisiaj nieco lepiej, jeśli chodzi o ten oddech. No, to idę. Jestem już na dworcu, mam lekkie déjà vu, ponieważ znowu nagrywam podcast z peronu. Tym razem jest to inny peron, więc mogłem sobie tym razem kupić moje ulubione podwójne espresso. O, widzę, że właśnie wjeżdża pociąg. I napędzony tym właśnie napojem, mam nadzieję na, na, na dobrą wycieczkę. Słońce nadal świeci bardzo mocno i taka pogoda jest, jak mówiłem wcześniej, raczej wiosenna niż, niż zimowa. Co mnie bardzo cieszy, bo... bo, bo Właśnie o taką pogodę mi chodziło. No, nieważne, pociąg wjeżdża, ja kończę kawy i co? Wsiadam, zobaczymy, co będzie dalej. Stop! Stop! Moi drodzy, dojechałem. Myślę, że teraz mogę wam zdradzić, gdzie jestem. Jestem w Cambridge. Bardzo lubię to miasto. Ma taki, taki klimat lekko trącący Krakowem. No, to chyba dlatego, że jest to miasto studenckie dużo tu jest młodzieży, dużo to jest takich ludzi bardzo, bardzo różniących od tego, co można od, od tych, których można zobaczyć na ulicach Peterborough po prostu bardzo mi się tutaj podoba podoba mi się ta architektura, tak jest bardziej angielska niż, niż to, co też można w Peterborough zobaczyć. Tak się odnoszę do tego Peterborough no bo, no bo tam mieszkam no i jest to jakaś dla mnie skala odniesienia do tego, co, co odwiedzam, do tego, co widzę w innych miejscach zauważyłem, że tutaj też na stacji instalują takie dziwne bramki pozwalające w ogóle wyjść ze stacji, bo na nazwędy troszkę się zdziwiłem, że bilet potrzebny jest nie tylko na to, żeby wejść do pociągu nie tylko na to, żeby, dlatego, żeby pokazać go ewentualnie konduktorowi ale w ogóle potrzebny jest po to, żeby wejść na stację przez specjalne bramki, potrzebne jest po to, żeby właśnie e, móc się nim okazać przy, w przypadku kontroli biletu w samym pociągu ale potrzebny też jest do tego, żeby w ze stacji, instalowane są takie specjalne bramki, które, jakby w przypadku braku tego biletu, powodują, że nie bardzo możemy się z tej stacji wydostać. Nie wiem, co w takim przypadku się robi, gdy coś z tym biletem się stanie po drodze i ktoś jest nieświadomy tego, że będzie był on potrzebny, ale mam nadzieję, że nie będę musiał tego sprawdzać osobiście. No ale co, idę dalej. Pogoda jest piękna, no, na znacznie na horyzoncie pojawiają się małe chmury, ale myślę, że nie przeszkodzi nam to w dzisiejszej wycieczce. Hmm. Stacja tutaj jest znacznie malutka i troszkę oddalona od takiego złego centrum, od tego miejsca, gdzie znajdują się wszystkie uniwersytety. A powiem ja Wam, że znajdą się nie jednym czy drugim, sąsiadują ze sobą kampusy tych uniwersytetów. I to jest bardzo fajna sytuacja, bo można za jednym podejściem podzielić nawet ja nie wszystko. No, oczywiście są u siebie ale jak i mówię, sąsiadują ze sobą bardzo prosto dostać się z jednego do drugiego. No, ale myślę, że... Byłem z tyle a masz jakąś no, muzyczkę puścimy teraz? Właściwie to jest do pierwszej, więc to chyba już jest obiad, a tu idzież już e, Tak jak mówię, ciężko będzie przetrwać tego obiadu, bo na, te zapachy były naprawdę kuszące. Raczej znaczy, rzadko jadam śniadanie, rzadko mam czas na śniadanie. I to jest najważniejsze podzieże ale naprawdę ja bardzo rzadko. zdarza mi się śniadanie zjeść. Świeże macie muchy? Dzisiejszej pęczynki To dla mnie też. Pomimo tej południowej godziny słońce jest już dosyć nisko i w miejscach, gdzie idzie się pomiędzy wysokimi budynkami, panuje już taki cień. I w tym cieniu już jest tak niezaprzyjemny, nie jest tak romantycznie ciepło jak w samym słońcu. Kurczę, wiecie co chyba jednak jeszcze jest zima, nie jest. I can't stand the right Too much rain Come rain, oh come shine Raindrops are falling on my head i ma charakter mocno spontaniczny. Po prostu wstałem rano, zobaczyłem, że jest piękna pogoda, że świeci słońce i myślę, sobie, co by tutaj ze sobą zrobić. No i padło na Kębryć. Kębryć jest bardzo blisko, jakąś jakieś 40 minut jazdy pociągiem, więc myślę sobie, wsiadam w pociąg i jadę. No i jestem, jest to moja trzecia tutaj już wycieczka i właściwie przyjechałem tutaj się po prostu powłóczyć, pochodzić uliczkami, pokontemplować, po chłonąć tą atmosferę tego miejsca, bo naprawdę jest tutaj bardzo przyjemnie i jak mówiłem, miejsce to bardzo przypomina mi Kraków, który, który też bardzo lubię. Chodzę teraz za jakimiś bardzo wąskimi uliczkami, których jeszcze nie miałem przyjemności wcześniej odwiedzić i nie ma tutaj dużo ludzi. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Polecam. Każdemu, kto nie był naprawdę polecam Cambridge. Trzeba to odwiedzić, trzeba zobaczyć i trzeba tu być. Błądząc uliczkami miasta dotarłem do, myślę, centrum, w którym znajduje się wielki plac. O, może nie, nie taki wielki, w którym znajduje się plac, po prostu plac. Na środku tego placu stoi stara fontanna, już chyba niedziałająca. A dookoła tej fontanny znajduje się całe mnóstwo straganików. Co na nich możemy znaleźć? Możemy znaleźć to, co można znaleźć na straganach, myślę, w całym, w całym świecie. Jakieś duperele typu zapalniczki. Mamy też tutaj akcesoria do palenia marihuany na przykład. Nie wiem, czy to jest legalne sprzedawanie czegoś takiego tutaj, akurat w Anglii, ale, ale jest. Można sobie kupić. Mamy sklep z straganik, sklep z, z okolicznościową odzieżą, bluzy z napisem Cambridge, takie jak znamy z, z filmów. Takie bluzy reprezentujące jakby poszczególne uniwersytety. Mamy tutaj za jedyne 5 funtów do kupienia e, shorty z mapą metra londyńskiego. Mamy tutaj e, straganiki z używanymi książkami, które są całkiem tanie, przyznam jak na tutajże warunki. Mamy obwoźne kawiarenki, mamy stanowisko Znaczy, chorcze. Mylą mi się coś dzisiaj. Prączy mi się język. Z jakimiś, mamy tutaj straganik z jakimiś zabytkowymi. No nie mogę się wysłowić. Chodzi mi o to, że jest stanowisko straganik. Cholera. Straganik z, ze starociami. Po prostu ze starociami. Stare monety, stare dzbanuszki metalowe. Pewnie jakiś miłośnik Znalazł sobie coś ciekawego. Mamy stanowisko ze słodyczami. Mamy tutaj ręcznie robione mydełka, bardzo kolorowe, pachnące na tysiąc różnych sposobów. Ciuchy, torby, plecaki, biżuteria, skarpetki, drizna, torby, ciuchy, owoce. O właśnie, tu chciałem dotrzeć. Tu są, jest straganik z bardzo fajnymi owocami i warzywami, które całkiem, całkiem tropikalne. Rabarbar. No może rabarbar nie jest tropikalny, ale, ale dużo jest to takich rzeczy, które... Nawet nie wiedziałbym, jak, jak się do tego zabrać. O, teraz jest straganik z rzeczami, których ostatnio szukaliśmy. Będą tutaj z Łukaszem. W co otóż chodzi o stanowisko. Kurczę, co na tym stanowiskiem? Chodzi o straganik z butami, martyrysami. Wszystko tu jest. Koszulki, okolicznościowe... A może świeżo wyciskamy sok? O, jest pan, kto będzie grał pięknie na takiej jazzowej wielkiej gitarze. Tutaj jak może coś uda się nagrać. K -k -k -k jego gitara też wygląda jak gitara bimkinga. I tak sobie tutaj plumka. I tak dalej. Był tu gdzieś po drodze taki bardzo fajny sklep, no znalazłem się fat Facebook. Były tam rzeczy naprawdę odjechane. Były fajne, troszkę drogie co prawda, ale. Ale naprawdę. Mm. Coś, coś, coś pięknego. Słuchacie podcastu? Lubię kiedy pada. O boże! Skąd się tu żyć? Ja tu zawsze jestem. O czym jest masa krytyczna? Po piosenkach. Zaśpiewaj mi pieśń wesołą Niech się od nas zodbier... A, no właśnie. I ucięło mi kawałek. Ciąg dalszy tej piosenki tylko w podcaście masa krytyczna. Www masa krytyczna masa krytyczna masa krytyczna Poza tym dupa mi wystaje. Mama megi owieczkę miała. A owieczka podcastu full wypas. Słuchała. Podcast full wypas, <Credit noise> nie tylko dla owiec. Hey Mr. DJ, where are you? I'm coming! Wracam w stronę tego, tego bazarku. Przechodzę obok stanowiska. O, stanowiska! Przechodzę obok straganu. Może jest to wtuc do tej głowy. Straganu, straganu, straganu. Mamy tutaj e, stragan. Właśnie, stragan z orzechami, z takimi owocami bardziej egzotycznymi. Są tu między nimi kasztany. Czy próbowaliście już pieczonych kasztanów? Bo ja jeszcze nie. Bardzo jestem ciekawy, jak one smakują. Będę musiał chyba kiedyś się skusić na, na, na, na próbkę. Zobaczyć, jak to wszystko wygląda w środku. Gdzieś wiem, że można kupić już takie gotowe, upieczone, tylko jak to się je, to, to jeszcze nie będę musiał też się poradzić. Widzę też czy, um, e, figi chyba. To są figi, tak? Takie świeże figi. Um, i przechodziłem obok straganiku z kwiatami, gdzie widziałem piękne, żółte tulipanki, które wzbudzają we mnie wspomnienia, bo takie właśnie było mojej żonie na początku pamiętam naszej znajomości, a to ładnie one wyglądają i takie budzą bardzo pozytywne wspomnienia. W ogóle dużo takich tutaj już jest. Widzę wiosennych, kwiatków żółtych, które kojarzą się też bardziej jakby już z wielkanocą y, w Polsce. Żółte żółtyki, żółte jakiś fajny, taki zielony, piękny. Bardzo ładnie, kolorystycznie zostawione. kanarkowo-żółty z taką młodą, ściekłą zielenią. Bardzo ładnie to wygląda. O, a tutaj coś zaśmierdziało. Rozglądam się, jest obok y, stragan z pełny różnych gatunków sera. Ciekawe jak się pracuje na takim straganie. Cały dzień w takim zapachu to chyba niezaprzyjemna rzecz. Dotarłem już nad rzekę. Rzeka nazywa się Kami. Właśnie od, od nazwy tej rzeki przyjęło też nazwę całe miasto, czyli Cambridge. Rzeka jest, przyznam, dosyć brudna i, i przecież coś pewnie wynosi jakieś 2 centymetry tej wody, która tu pode mną płynie, bo idę teraz wzdłuż nabrzeża Choćby tu nie ma nabrzeża, bo budynki są wybudowane praktycznie nad całą rzeką, ich ściany dotykają wody. A jakby przyklejone do ściany budynku, tuż nad całą rzeką jest taka drewniana kładka, po której idąc widzę między deskami w dole przepływającą mętną wodę. Wzdłuż tej kładki pełno to jest takich płaskodennych łódek, które można wynająć razem z lokalnym gondolierem, tudzież wynając sobie i samemu spróbować sił, pokierować taką łódką. Łódki nazywają się Pinty. I kieruję się nimi, odpychają się taką jedną, długą tyczką, czyli mają charakter właśnie takich y, lokalnych y, gondol, jak to ma miejsce w, w Wenecji. Y, idę sobie dalej, dużo ludzi tu spaceruje, jest w sobotnie po południe, nade mną i wokół cały czas roznoszą się zapachy jakichś obiadków, jakichś takich rzeczy, które coraz bardziej mnie kuszą. Zaczynam się zastanawiać, gdzie uderzyć na jakieś małe, co Idę ja dalej widzę, że koło mnie kroczy grupa, która właśnie poddała się na tutaj właśnie puńciarzom, że tak powiem. idzie na przejażdżę rzeką Kam. Idę za nimi, ale raczej nie, nie będę płynął. A będąc jeszcze nad rzeką Krem chciałem wam powiedzieć, że e, zdjęcie z mojej przedostatniej wyprawy do Kampu, z mojej pierwszej wyprawy do Cambridge letniej można zobaczyć na moim flickrze. gdzieś tam gdzieś tam dalej z tyłu są schowane, jest tam jedno takie legendarne zdjęcie, gdzie właśnie punta e, e, prowadzona jest przez e, gondoliera ubranego jak, e, mm, jakżeż mu było, Borat. Jak, jak Borat. Pan miał założony taki kostium kąpielowy, w stylu Borata. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, jak to wyglądało, ale jeżeli nie, to, to zapraszam właśnie do mojego Flickra i, i... Zdjęcie nazywa się Love Boat. A dlaczego, to jak zobaczycie, będziecie wiedzieć. Moj teraz przechodzę właśnie mostem, który przerzucony jest nad mętną wodą, rzeki ham. Most, który przerzucony jest nad drugą z tam, o których wiadomo jest w tym mieście, takie śluzy, które... Hmm... Kurczę, chyba wiecie do czego są śluzy. Po prostu rzeka zmienia swój poziom. Woda spada to z wysokości jakiegoś półtora metra. Wiem, że nie jest to wodospad Niagara, ale no jak na miasto na dosyć krótkim odcinku znajdują się dwie takie śluzy spiętrzające wodę, co jest dla mnie dosyć dziwne. Miasto chyba są usytuowane z górki. Nawet pomimo tych dwóch śluz woda w dalszym ciągu bardzo szybko tędy przepływa. Na przeciwnym brzegu ludzie karmią sobie łabędzie. Chyba idę z powrotu na drugi brzeg, bo tam było nieco ciekawiej. Ale tu jest błoto! Słuchacie podcastu Lubię Kiedy Pada. Nadajemy na mokro. W ponownym wejściu zrobiłem wielkie koło i znajduję się z powrotem na tym altarze, no, gdzie są te stragany i gdzie jest ten pan, który dalej sobie gra, pan podobny do biebie z gitarą podobną do gitary biebie Myślę, że nadejszła w jego pomna chwila, kiedy pomimo mocnego postanowienia zrzucenia paru kilo muszę coś zjeść, bo, bo na jestem już bardzo głodny. I rozumiesz się teraz za jakąś knajpką, niekoniecznie musi to być McDonald's, aczkolwiek i tym bym mnie pogardził, bo pracując lubię jeść w McDonald'sie, wiem, że to nie, nie zdrowo i, i, i w ogóle FOPa, ale jednak mimo wszystko lubię. Chcę poszukać jakiegoś pubu, gdzie będzie można też coś zjeść, gdzie będzie jakiś taki fajny klimat. Pewnie zajmie mi to jakieś pół godziny znalezienie jakiegoś miejsca o tej porze, bo... W Anglii panuje takie zwyczaj, że raczej rzadko jada się w domu, rzadko jada się posiłki przyrządzone własnoręcznie raczej, szczególnie w sobotę i w niedzielę, w weekendy generalnie jada się na mieście po prostu, a pora jest taka, że, że właściwie wszyscy są teraz na mieście, wszyscy szukają jakiegoś miejsca do zjedzenia i, i ja też właśnie zacznę szukać, mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem no to uderzam w poszukiwania czegoś do jedzenia. Idę na polowanie. Moje pół godziny poszukiwania zakończyło się tak, jak na początku podejrzewałem, czyli wylądowałem w tej samej knajpie, co zawsze. Co więcej, będę jadł dokładnie to samo, co zawsze jem, bo w sumie... Najbardziej mi to podpowiada z tego, co widziałem w menu, a mianowicie będzie to chicken mexicana. Podwójna, grillowana pierść. Kurczakowa z bekonem, z serem, sosem pomidorowym i sałatką. Dlatego frytki. Stoję przede mną piwo, które się Black Sheep. Całkiem przyjemne. Zawsze, jak jestem w jakiejś knapie, to staram się nie pić tego samego piwa, ale próbować jakieś nowe smaki. Dużo ludzi robi tak, że przyjeżdża tutaj i, i, i kupuje Lecha, kupuje żywiec i, i tak dalej. Staram się tego nie robić. Czasem zdarza mi się kupić moją ulubioną warkę, ale to naprawdę bardzo rzadko. Tak więc czekam w tej samej knapie to zawsze na obiadek, a potem myślę, że pójdę do Muzeum, do Fitzwilliam, muzeum i tam obejrzę sobie wystawę poświęconą Egiptowi. A potem myślę, że będzie pora już iść na, na, na pociąg, wracać do mojego zakichanego Peterborough i tam montować podcast, żeby był na poniedziałek oczywiście gotowy. No to popijając pizzy, czekając na obiadek, żegnam się z wami do następnego wejścia, na razie. To znaczy co? Jajco. Pomyśl przez chwilę. Jestem już po obiadku. Bardzo najedzony. Porcja była wielka. Naprawdę nie do przejedzenia praktycznie. Nawet dla mnie. A potrafię naprawdę dużo zjeść. Knepka, w której byłem, nazywa się Bath House i mieści się przy ulicy Bennett Street. A to jest praktycznie na wprost King's College. Jest godzina... A no już po trzeciej parę minut. Słońce powoli. Chowa się za budynkami, miasta. Ja będę teraz szukać muzeum, o którym wcześniej mówiłem, czyli muzeum Fitzwilliam. Mówiąc to do końca nie jestem pewny, że ono się właśnie tak nazywało. Gdzieś po drodze miałem też muzeum antropologii, które też mnie korciło, ale myślę, że, że jednak wolę obejrzeć tą wystawę poświęconą wstremu Egiptowi piramidom, faraonom i temu podobnym sprawom, które bardziej chyba na do wyobraźni niż jakieś tam ludzkie szkielety. Tak po muzeum chyba już doleciał powoli na pociąg do domu. Nie, jeszcze chciałem Wam powiedzieć coś o obiedzie. obiedzie, bo na początku dziwiły mnie te angielskie smaki, typu, typu chipsy o smaku octu i temu podobne wynalazki. Ale powiem Wam, że po roku bycia tutaj, zaczynam się tego przyzwyczajać, zaczynam to wszystko rozumieć i, i, i przestaje mnie to tak bardzo dziwić. O kurczę. <śmiech> Właśnie przejechał koło mnie gościu na, na monocyklu, czyli na takim jednokołym rowerze. Po prostu jechał sobie kasku z plecaczkiem w kurteczce takiej wiatrochronnej. Po prostu ubrany jak zawodowy kolarz i jechał na monocyklu. Ta, ale o czym ja mówiłem? Angielski smak. No właśnie, angielskie smaki dziwią mnie coraz mniej i zaczynam je rozumieć dzisiaj na, na przykład... Nie przekonałem się, bo przekonałem się do nich już dużo wcześniej, ale polubiłem po prostu frytki z majonezem. Oczywiście w dalszym ciągu moim ulubionym majonezem w ogóle najlepszym majonezem na świecie jest majonez winiary. Który tutaj też kupuję, bo, bo po prostu nie lubię innych majonezów, nie smakują mi Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nauczyłem się jeść frytki z majonezem Co na początku bardzo mnie dziwiło i budziło mnie jakieś takie mieszane uczucia Powiem więcej, zacząłem też rozumieć jak mogą ludziom smakować chipsy octowe jest tu jeszcze cała masa różnych tipsów, które na początku też wzbudzałem y, skrajne emocje, ale to teraz naprawdę wszystko jest coraz mniej dziwne, coraz bardziej jest rzeczywistością, codziennością i, i tak jak mówię, dziwi mnie coraz mniej. Dużo z tych dziwnych rzeczy próbowałem, naprawdę smakują inaczej, niż by się mogło wydawać. Nie są aż tak bardzo dziwne. Te smaki nie są aż takie egzotyczne i kuchnia aż tak bardzo nie odbiega od tych smaków, które y, znamy z Polski. Nie wiem, czy, czy to wszystko, co powiedziałem, ma sens, ale chciałem to powiedzieć, powiedziałem i idę dalej do Muzeum Fitzwilliam. Podgłośnie, słuchacie, podgłośnie chciałem to zawsze powiedzieć, bo mnie to zawsze śmieszyło, ale idę dalej. Tak naprawdę, słuchacie, lubię, kiedy pada. Lubię, kiedy pada, słuchacie, lubię, kiedy pada. Nie wiem, co do mnie mówisz, człowieku. Jak chcesz mi coś powiedzieć, to mów tak, żebym się zrozumiał. Koniec, jestem w Muzeum w środku. Dostałem właśnie, delikatnie mówiąc, opieprzy od jednego z tutaj pracowników. Okazało się, że nie wolno robić zdjęć, niestety. Nie wiem czemu. Nie widziałem tutaj nigdzie żadnej informacji o tym mówiącej, wspominającej o tym, że zdjęć nie wolno robić. No, ale nic, schowałem potulnie aparat, przeprosiłem i myślę, że wszystko w porządku. Stoję z tyłu jakiejś marmurowej rzeźby przedstawiającej nagą panią. Mogę podziwiać jej kształtną marmurową pupę, ale wolę w tym czasie mówić to do Was. Muzeum jest naprawdę duże i, jak wszystkie, chyba yy, państwowe muzea angielskie, jest, wstęp do niego jest darmowy. Stoją w jakimś starym budynku, jednak dobudowane tu są nowoczesne elementy, typu, typu właśnie kawiarnia i sklep z cementkami. Obecne praktycznie w każdym muzeum, w którym do tej pory byłem. Yy, takie bardzo fajne połączenie nowoczesnej architektury ze starą, starą, surową cegłą. Yy, bardzo ładnie to wygląda. Co do samego muzeum, są to eksponaty z. Yy, hmm, z bardzo, szerokiej, z bardzo szerokiego przekroju epok, tak mogę powiedzieć, chyba nie, chyba to brzmi dziwnie, ale, ale eksponaty z różnych epok, z różnych miejsc świata, eksponaty poukładane są zarówno epokami, jak i tematyką, jak i miejscem, skąd pochodzą. Nawet widziałem tu jeden polski akcent w sali pełnej różnego rodzaju zbroi i widziałem takie coś na głowie. Z podpisem Szyszak. Wyjaśnieniem, że jest to polska część zbroi. No, jakiś taki miły polski akcent w tym muzeum. E, idę zwiedzać dalej. Myślę, że nie będę to dalej się rozwodził nad tym, co mogę tu obejrzeć, a czego nie. Kiedy stoimy z takich miejsc, które trzeba zobaczyć samą. Bardzo żałuję, że nie wolno robić zdjęć, bo pewnie wyszło tu coś fajnego, jest fajne światło, taki taki lekki półmrok. Magiczny panuje i naprawdę atmosfera jest bardzo fajna. Ale trudno, trudno. Będę szukał dalej ciekawych rzeczy. Potem myślę, pójdę już, tak jak mówiłem wcześniej, na stację i będę wracał do Peterborough, zagichanego. No, to chyba na razie tyle i do usłyszenia w następnym wyjściu. Miałem co prawda już nic nie mówić, ale jestem na pierwszym piętrze w muzeum i tutaj widzę kolekcja dosyć bogata, kolekcja obrazów, między innymi obraz Moneta, Van Gogha i innych tego typu znanych nazwisk. Poświęciłem sobie chwilę na środku, pokontemplowałem. Te wszystkie obrazy i jestem pod coraz większym wrażeniem tego muzeum naprawdę. Bardzo żałuję, że nie wolno tu robić zdjęć. Pomieszczenia aż się proszą. Są takie zestawienia, fajne, kolorystyczne. Ciemno, czerwone ściany, wręcz bordowe. Piękny, biały sufit. Pięknie zdobiony, naprawdę aż się prosi, żeby stryknąć, ale niestety. Nie chcę być tutaj wyrzucony. nie jestem już po muzeum Dochodzi godzina piąta słońce już dawno zaszło jest dosyć chłodno no i, i całkiem ciemno prawie już ja udaję się wolnym krokiem w kierunku stacji kolejowej, będę wracał do Peterborough mojego ulubionego mm, miejsca um, może moje podsumowanie tej wycieczki, no, mówią, że do trzech razy sztuka i to było moje trzecie raz tu w Cambridge. I przyznam, że najbardziej mi się podobała ta wycieczka z tych które udało mi się y, zrealizować do tej pory. Pomimo tego, że była taka nieprzemyślana i taka spontaniczna, jednak y, chyba udało mi się najbardziej. Odwiedziłem to miejsce, które chciałem zobaczyć tak naprawdę. Odwiedziłem Muzeum Fitzwilliam, odwiedziłem takie uliczki, do których mało kto zagląda. Y, naprawdę bardzo mi się podobało. Zrobiłem parę fajnych zdjęć. Pogoda bardzo dopisała I myślę, że Cambridge jako takie miejsce, gdzie, gdzie można wpaść, odwiedzić, zobaczyć, pokontemplować to mogę polecić każdemu to jeszcze tu nie było. A prawdę mówiąc, tak między nami, to, to, to, to chyba chciałbym tu mieszkać tak naprawdę, bo to naprawdę jest fajny klimat. I... No, podoba mi się tutaj. No, dobra, na razie się z Wami żegnam. Pewnie coś jeszcze w domu dogram. Posłuchajcie, może jakieś muzyczki, może nie. zobaczycie co tam teraz wejdzie w trakcie montowania. Ja, ale jak mówiłem, idę na pociąg. I don't as soon as I've got an opinion, it just has to come out. I laugh at stupid things just cause they tickle me. And she glued her lips together So she never had to speak Never had to speak Never had to speak People used to say She's as quiet as a mouse She just doesn't make a peep She marched to her wardrobe And she threw away the colour Because wearing black looks mysterious But it didn't impress her mother She wanted to dress her baby In patterns and flowers But Mariella Just crossed her arms and so she cried for hours. The teachers, they fought. od której głosu ostatnio troszkę się uzależniłem. Coś więcej o nie postaram się powiedzieć w następnym odcinku, a tymczasem będę powoli kończył i chcę tylko wyrazić taką moją cichą nadzieję, że nie traktujecie tych moich relacji jako, jako jakichś przewodników. Ale są to właśnie relacje i przyznam się, że pewnie wiem o tych miejscach, do których jeżdżę dużo mniej niż większość z Was. Po prostu nagrywam takie moje małe spostrzeżenia nagrywam to, co, co widzę na miejscu. Nie jestem przygotowany, nie sprzedałem Wam tu dzisiaj żadnej ciekawostki na temat Nie sprzedałem Wam też żadnej ciekawostki na temat Londynu w poprzednim odcinku. Tak to raczej jako zabawa, nie wiem, po jakąś tam. Nie mam tutaj żadnej misji, żeby przekazywać jakąś super wiedzę na temat miejsc, do których jeżdżę. O, może tak, w ten sposób powiem. No i tymczasem będę kończył. Zapraszam jeszcze na mojego filkra, gdzie można zobaczyć zdjęcia z mojej zeszłorocznej już wyprawy do Cambridge, pierwszej wyprawy do Cambridge, letniej wyprawy. i No cóż, zaprosić na następny odcinek. Zatem życzę miłego tygodnia, udanego, pozytywnego i w miarę ciepłego. I do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, pa! No więc wobec tego należy wziąć się do pracy i budować, organizować.